Witam w Bibliotece Grozy w nietypowym wydaniu. Z tej strony Skóra, dzięki wsparciu patronów zapraszam do krótkiego, wyjątkowego odcinka o Algernonie Blackwoodzie, którego przeczytałem... W nowej fantastyce. Dlaczego? Dlatego, że w lutym 2024 roku Fantastyka opublikowała nowe. Znaczy nowe, nietłumaczone dotychczas w Polsce opowiadanko Blackwooda. Jako, że cały czas próbuje mocno zasiąść do biblioteki grozy, patroni, fani audycji czekają, ja również czekam, ale w życiu są pewne przejścia, gdzie potrzeba znaleźć trochę tego spokoju, aby w starą oldschoolową grozę się wczuć i wgryźć z przyjemnością. I pomyślałem, że ta gazeta, która czeka już od lutego, będzie dobrym może startem. bo to 80 stron, na grupkę dla patronów krótkie wideo weszło pokazujące jak to jest wydane, gdyż to opowiadanie Blackwooda jest ilustrowane, a mowa o jego najjaśniejsza wysokość w nawiasie HSH. Szanowni Państwo. Zacząłem czytać to opowiadanie u babci. Ta forma gazety bardzo mi się podoba. Forma, no A4, nie chodzi mi o fantastykę, którą czytuję z przerwami, od wielu lat jeszcze mam schedę po moim tacie, który miał w bibliotece nie w, bi, w bibliotece, w takiej biblioteczce, w piwnicy przeznaczone na zburzenie, na, wy, na wydarcie, na wyrzucenie zbiory fantastyki, gdzie dużo opowiadań grozy było i właśnie ten sam format się utrzymuje i śledzę i kupuję od czasu do czasu. Okładkowa cena to jest 14,90 ale opowiadanie Blackwooda warte jest swojej ceny, choć drzewa go kochały, powieść wciąż czeka na dodruk, gdyż nie jestem w stanie jej kupić. A to opowiadanie czytałem trochę w takim momencie zawieszenia, gdzie trochę tak szukałem, szukałem co robić dalej, odwiedzałem babcie i zacząłem czytać to opowiadanie idealnie wczuwając się w głównego bohatera, który również jest w takim momencie pewnego zawieszenia, pewnego odpoczynku, pewnej przerwy w wyprawie. I teraz przechodzimy do krótkiego streszczenia tego opowiadania. Najpierw bezspoilerowo, a potem zdradzę zakończenie i całkowite będzie podsumowanie. Głównym bohaterem jest pewien wędrowiec, który przychodzi zimą, do, zimą albo jesienią do chaty gdzieś w przyrodzie takiej chaty, taki, czy to się nazywa wiating, gdzie te chaty są gotowe dla ludzi i po prostu przychodzisz, rozpalasz ogień, możesz znaleźć schronienie. Pierwsze akapity to jest to, co u Blackwooda lubię. Nie wiem, jak to robiła Orzeszkowa, że nie lubiłem opisów przyrody, ale Blackwood robi to tak, że czytam je z przyjemnością, gdyż te opisy natury wprowadzają nastrój uniesienia w stosunku do natury, która nie jest obojętna. I ta natura tworzy pewien background dla bohatera, a właściwie nie, może dla czytelnika bardziej, wiedząc, że zaraz coś się pojawi i będzie być może pochodnym tej natury. Ja w poprzednich odcinkach z wydawnictwa CIT opowiadałem o tych dwóch opowiadaniach Blackwooda, gdzie był wilk. I właśnie tutaj podobny podobny jakby podobny vibe, natomiast jest jest znacznie bardziej większy ciężar tej samotności głównego bohatera pokazany. Właśnie ten, to, ten moment zawieszenia, że my nie wiemy po co on przychodzi, czy on przychodzi tam już wycieńczony, umrzeć, czy przychodzi tam jako przerwa w wyprawie, dokąd zmierza. Ten główny bohater, z którym musimy się identyfikować jest w jakiś sposób e, enigmatyczny, że to opowiadanie może skręcić w wiele różnych stron na początku. I to jest bardzo dobrze przemyślane, dlatego, że kiedy wchodzi do chaty drugi jakiś e, nieznajomy, to właśnie teraz zadajemy sobie pytanie, kim on jest, ten nieznajomy. I tutaj, no, konstrukcja opowieści, i w kontekście tytułu, no. To może być tą najjaśniejszą jakąś wysokością, prawda? To nas wprowadza w pewną już no, narzuconą interpretację, aczkolwiek Blackwood próbuje trochę nas zmylić, bo my się zastanawiamy, czy to jest może jakiś szatan, czy jest to jakieś wcielenie diabła, gdyż ta nowa postać, która przychodzi do wędrowca naszego tytułu, naszego wędrowca, głównego jego protagonisty, to ta postać jest postacią, która nie do końca jest wiarygodny, Rzuca jedzeniem o ziemię nagle, co jest interpretowane jako możliwy psychiczny jakiś uraz, e, niestabilność emocjonalna. A zaraz potem ta osoba opowiada, że jest jakimś wygnańcem. E, gdzieś jakaś rodzina królewska, nie wiadomo co. Zastanawiamy się, czy jest to właśnie ktoś z wyższego rodu. Ktoś, kto ma... Mm, Ogląd na sprawy z wysoka. To wszystko jest pisane w niedopowiedzeniach. Więc może być i tak, i tak. To może być właśnie jakiś upadły anioł, jakiś demon, to może nie, ale ktoś ze świata żywych, kto zwariował na przykład i szuka samotni, aby odetchnąć. Ale jeżeli ta interpretacja na stan opowiadania, powiedzmy jakieś 30-40% przeczytanego, jest aktualna, to również taka interpretacja wzbudza lęk, pewien lęk, bo taki człowiek też może na głównego bohatera napaść i też mamy konflikt. I kiedy oni ze sobą zaczynają właściwie rozmawiać, to zaczyna się to takie klu opowiadania, zaczynają wymieniać swoje poglądy na temat życia, a ta główna post ta Postać, gość, ta tytułowa wysokość, nazwijmy ją, chce wpłynąć na głównego bohatera, chce go pozyskać dla siebie. Ja nie będę tutaj dokładnie tych dialogów przytaczał, bo to byłoby spoilerem takim e, mięsistym bardziej, bo sam tytuł mówi wiele, ale właśnie przyjemność w czytaniu jest w tych dialogach. Tutaj mamy dialogi, czyta się to fajnie. Jest to jakieś, nie wiem, 8, 9 może stron gazetowych. Rysunek też klimatyczny. Zapraszam na grupę dla patronów na Facebooku. Patroni z skóry. Oczywiście czarna herbata musi być tutaj, łyk czarnej herbaty. I teraz może przejdźmy do tej strefy spoilerowej troszeczkę, bo w Bibliotece Grozy ja opowiadam te opowiadania od początku do końca, nie po to, abyście wy nie musieli czytać, ale trochę tak jak yy, Oleszczyk, spoiler master. Yy, uważam, że w tych opowieściach ta esencja grozy płynie z języka. I z fabuły, która jest trącąca myszką, osadzona w tamtych dawnych czasach, a twisty, owszem, bywają soczyste i ważne, ale po prostu to, co daje większą przyjemność u to są, nie boję się tego powiedzieć, chociażby opisy przyrody, chociażby opisy tych sylwetek dwóch mężczyzn. I następuje walka słowna. Główny bohater widzi z kim ma do czynienia i jedyne co może zrobić to zaatakować go miłością. Odwołanie tutaj do chrześcijańskiej miłości i w jakiś sposób wybaczenie temu atakującemu diabłowi sprowadza tego przybysza totalnie bezbronnego na ziemię. I taki prosty pojedynek to jest. To jest, to jest, to jest trochę tak, jakbym czytał C.S. Lewis'a. To bardzo mnie zaskoczyło. Takie wejście na metafizyczny poziom u Blackwood'a, który podbudowany na początku jest tą groźną przyrodą w kontekście tych opowiadań, które przeczytałem do tej pory, a niewiele czytałem Blackwooda, przypominam tym, którzy tutaj się być może moje podcasty o Bibliotece Grozy i o Grozie Klasycznej zaczęli jakoś od tego odcinka, to powiem wam, że to mnie zaskoczyło już, tak w ogóle Blackwood, no, ja trochę tak skąpię sobie dozowanie tego Blackwooda, gdyż nie chcę go mieć przesytu, bo naprawdę każde opowiadanie jest dla mnie swoistą ucztą. Tutaj był aperitif, powiedziałbym. To w formie fantastyki. Poleciłbym, aby kupić sobie teraz na Allegro pewnie taniej starszy numer i jak najbardziej zachować w kolekcji gdzieś obok C i T Storunia. dlatego ten podcast przybiera formę solowego opowiadania bo nie wiadomo czy to opowiadanie wejdzie do jakiegoś innego tomu mam już trzy blekudy na półce chcę kupić drzewa go kochały bo tytuł jest stworzony wprost dla mnie abym przeczytał to w lesie i powiem, że tak, temu opowiadaniu wystawiłem chyba 7 na 10, tak z pamięci. Nagrywam to jakieś półtora tygodnia po przeczytaniu. Ogólne wrażenie jest pozytywne, ale czy to jest dobry wybór opowiadania, który pasuje do <tok> takiej gazetowej formy? Ono jest dosyć ciężkie, to opowiadanie. To opowiadanie... Nie wyobrażam sobie za bardzo, żebym ja czytał tak jak gazetę wracając jakimś autobusem do domu, z pracy, do szkoły, na studia. No właśnie nie, tutaj jakby nie chcę tego krytykować, tylko jakby mówię wam, bo dla mnie forma gazety trochę narzuca odbiór czy jeżeli jestem już psychofanem tego narzucania sobie odbioru, to tak bym gazetę plasował, prawda? Tutaj nie będę teraz streszczał wszystkich paperbacków, zeszytów. W Polsce też to było wydawane i tak dalej, i tak dalej. Grabiński, opowiadania, no mnóstwo można o tym gadać, już to przegadaliśmy wiele razy, ale zaznaczam tylko, bez krytyki, że jest to kaliber mocny, więc raczej gazeta, którą kupilibyśmy będąc na wakacjach i mając ten czas czy to nad morzem na plaży tak, bo nie wzięliśmy ze sobą plecaka z książkami i akurat w kiosku ruchu czy kioski ruchu jeszcze istnieją? Chyba tak kupiliśmy fantastykę i sobie siedzimy mając ten czas na wytchnienie tak? to jest jeden mocny shot punch blackwoodowy który ja polecam, naprawdę polecam, bez żadnych strachów wielkich, to jest bez jakichś pod podszwar, potworów. Dobry balans opisu przyrody, opisu tego świata, opisu przeżyć i emocji i sylwetek. Coś troszkę nawet podchodzące w stronę westernu. Tutaj pam nie, pamiętam teraz taki włoski western z klausem chińskim osadzonym w zimie. W skórze chodziło tutaj o Il Grande Silencio, czyli western z 68 roku, zimowy w reżyserii Sergio Corbucci. Ja go recenzowałem w mojej serii filmy zimowe. Taki był vibe, że ja czułem, że Klaus Kiński występuje w tym opowiadaniu Blackwooda. I świetnie pasuje do roli zarówno głównego bohatera, jak i przybysza. Być może to są bliźniacy, ale z zupełnie innych światów. Być może to są dwie wersje tej samej osoby, która ze sobą toczy jakąś wewnętrzną walkę. Um, to już moja nadinterpretacja, ale miejcie to na, na uwadze czytając to um, smakowite opowiadanie. Smakowite tak jak ostatni mój film na Żarłok TV pod tytułem Jedzenie w sztuce. Muzeum w Krakowie Mocak do 20... 2025 roku do marca w swoich salach ma wystawę Jedzenie w sztuce. I o tym jest film na Żarłok TV i tutaj Was również zapraszam, żebyśmy się zobaczyli w przyszłości na Żarłok TV, gdyż jest tam rozmowa o sztuce, są pokazane eksponaty niektóre, jest ciekawy gość, który opowiada o tej wystawie i myślę, że to jest coś, na co można przeskoczyć o takim wykwintnym, blackwoodowym daniu. Ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Patronom, którzy mają przedpremiery również dziękuję. I właśnie w tym momencie kończę zastanawiając się kiedy sięgnę po kolejne blackwoody. Nikt tego nie wie. Tak samo jak główny bohater nie wie kiedy i kto zapuka do waszych drzwi.